z kodem rabatowym, taniej, aż o 700 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-15 kwietnia. Michał Mato, skłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Marszałek Sejmu złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie posła Berkowicza. Trzy miesiące aresztu dla sprawcy tragicznego wypadku w Łomiankach grozi mu 20 lat więzienia. Dostali 18 miliardów złotych z KPO. Teraz czas na rozliczenie projektów w zdrowiu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył zawiadomienie w prokuraturze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konrada Berkowicza, poinformowała Kancelaria Sejmu. Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu Konrad Berkowicz powiedział z mównicy, że Izrael to nowa trzecia Rzesza i że w związku z tym jego flaga powinna zawierać swastykę. Po tych słowach poseł rozminął flagę Izraela, która w, miejscu, w miejsce symbolu gwiazdy Dawida miała nadrukowaną swastykę właśnie. Zachowanie to jest szczególnie oburzające, gdyż nastąpiło w Dniu Pamięci Holokaustu, zaznaczył Włodzimierz Czerzasty. Jest decyzja o areszcie dla podejrzanych w sprawie tragicznego wypadku w Łomiankach. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora. Kierowca Audi, Patryk R., który miał zbiec z miejsca zdarzenia razem z pasażerem, spędzą w areszcie najbliższe trzy miesiące. Śledztwo dalej trwa, zgłaszają się kolejni świadkowie, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.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 Nowy sprzęt, modernizacja szpitali, cyfryzacja i inwestycje w kadry medyczne za 18 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Ministra zdrowia podsumowała dziś realizację ponad 1200 projektów w kilkuset szpitalach, placówkach medycznych i na uczelniach. Joanna Stankiewicz. 18 miliardów złotych z KPO na zdrowie to przede wszystkim pieniądze na inwestycje w kardiologię, onkologię, cyfryzację, badania naukowe i kadry medyczne. Na realizację projektów były tylko dwa lata. To ogromne wyzwanie wskazała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. To jest taki moment dla ochrony zdrowia, kiedy możemy się naprawdę cieszyć i świętować, bo tak duże środki są historycznymi. Prezes Warszawskiego Centrum Medycznego Błażej Górczyński dodaje, że placówka otrzymała ponad 70 milionów złotych na inwestycje, z których skorzystają pacjenci. Dzięki temu, że rozbudujemy blok operacyjny i unowocześnimy sterylizatornie, zwiększy się przepustowość bloku operacyjnego. Będziemy mogli przyjąć więcej pacjentek, więcej pacjentek zoperować. Na rozliczenie środków z KPO w zdrowiu jest czas do końca sierpnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To najważniejszy i jedyny tego typu obiekt w kraju, na którym szkolą się służby. Tak o zamkniętym torze wyścigowym w Poznaniu mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Najstarszy tor wyścigowy w Polsce został zamknięty ze względu na przekroczenia hałasu. W przyszłym tygodniu resort sportu planuje rozmowy na ten temat.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 Główny inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że postępowanie w sprawie toru było prowadzone w odpowiedzi na skargi mieszkańców. Automobil Klub Wielkopolski złożył już wniosek o wstrzymanie wykonalności tej decyzji. Nie kończy się fala strajków w Lufthansa. O północy wrócili do pracy piloci niemieckiej linii lotniczej, ale swój protest podjął wtedy personel pokładowy. Stewardesy i stewardów wezwał do kolejnego strajku Związek Zawodowy UFO.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 Klimat. W Kłocku stan powietrza jest dostateczny, a miejscami w Warszawie oraz na południu województw śląskiego i małopolskiego umiarkowany. Poza tym jakość powietrza jest dobra. W lasach Podlasia, Lubaszczyzny, Dolnego i Górnego Śląska oraz centralnej Polski miejscami obowiązuje duże lub średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 5 po 18, Czas na sport w trójce. Dariusz Urbanowicz. Zaglądamy od razu na tablicę wyników pierwszego meczu finałowego ekstraklasy siatkarek. Deweloper z Rzeszów podejmuje budowlanych Łódź. Pierwszy set dla Rysic do 12, w drugim prowadzą 7 do 6. O dwudziestej rozpocznie się rywalizacja o brąz i pierwsze starcie Unii Opole kontra BTS Bielsko-Biała. Przypomnę, wczoraj odbył się pierwszy mecz finałowy siatkarzy. Projekt Warszawa uległ Lukowi Lublin 2 do 3. Teraz już Liga Mistrzów UEFA, po, bo przed nami dwa spotkania, których stawką są półfinały o 21.00. Pierwszy gwizdek w Monachium, Bayern podejmuje Real Madryt. Przed tygodniem było 2-1 dla Bawarczyków, mówi były piłkarz Roman Kosecki. No, ale pokazujesz, Swoją taką niestabilność formy trochę i zaskakuje czasem na to, co zrobi z Manchesterem City, to stać ich, na pewno wyeliminować też Bayern Monachium, ale nie są. Bayern jest tak rozpędzony i gra u siebie, te schematy gry, ta szybkość też, granie i tam, no myślę, że jednak Bayern jest naprawdę zdecydowanie faworytem w tym spotkaniu. Jednocześnie w Londynie drugi mecz ćwierćfinałowy Arsenalu ze Sportingiem. Przed tygodniem w Lizbonie było 1 do 0 dla kanonierów. Były reprezentant kraju Paweł Kreszałowicz stawia na angielski klub. Arsenal grał u siebie to przede wszystkim. Dwa, wygrał na wyjeździe w bramce w ostatniej minucie, po w ostatniej minucie. Więc myślę, że chyba lekka przewaga 60 do 40 to jest dla Arsenalu. Także ja myślę, że to Arsenal powinien sobie poradzić. A na zwycięzców czekają Atletico Madryt i Paris Saint-Germain. Polskie hokejski pokonały Islandię 4 do 1 na Mistrzostwach Świata Dywizji 2A w Słowenii. Bramki zdobyły 3. Późniewska oraz Kot. Jan Zieliński awansował do drugiej rundy gry podwójnej podczas turnieju ATP w Monachium. Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson wygrali z Austriakami Aleksandrem Erlerem i Lukasem Midlerem. 6-4, 6-7 i w tej breku 10-6. Czekamy na początek pojedynku. Świątek Zygmunt w Sudgarcie to rzekomo za niespełna pół godziny. No ale może się opóźnić jak to w tenisie. W nocy na wschodzie miejscami słabe opady deszczu, przeważnie temperatura od 5 do 9 stopni. Jutro temperatura maksymalna od 10 do nawet 20, najcieplej na południowym zachodzie Polski. Trochę popada, między innymi na wschodzie i południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00 ze mną Michał Jędrkowiak, Michał Danieluk i Jacek Frencel i w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę jesteśmy. Zapraszamy do Trójki. Przed nami w audycji popołudniowej sprzeciw wobec zabijania dzików w Warszawie. Pytanie o zmiany w godle Polski, a po 18.30 reportaż o życiu w 1944 roku. Cud się stało, ale w 63 dni można było dojrzeć z dziecka, dojrzeć do człowieka, który ma naprawdę poważne przeżycie za sobą, a potem problemy ze sobą, żeby z tym wszystkim poradzić. Nie tylko 63 dni powstania. W reportażu Echo Wojny po 18.30 w Trójce. 12 minut po 18.00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Państwo dzwonią w sprawie zamkniętego przez hałas toru wyścigowego w Poznaniu. Jestem mieszkańcem Ławicy, przy którym jest tor Poznań i my tutaj jako mieszkańcy się bardzo cieszymy z tej decyzji o zamknięciu toru Poznań, ponieważ on generuje ogromny hałas praktycznie codziennie. Ja chciałem zadać tylko temu panu pytanie, kto był pierwszy, on czy tor ja, co prawda, nie mieszkam na ławicy, ale ostatnie kilkanaście lat, ze względu na karierę zawodową, spędziłem w najbliższym otoczeniu Toru Poznań. I prawdę mówiąc, tylko weekendy zawodowe generowały jakiś hałas. Normalnie nie było nic słychać, a po drugiej stronie ulicy miałem Tor Poznań. Teraz w trójce centrum innego miasta, w którym dzisiaj było głośno, to był hałas w geście sprzeciwu wobec zabijania dzików. Wspólnie z wieloma ruchami i ekspertami jesteśmy dzisiaj pod Urzędem Miasta Warszawy. Katarzyna Jaślar, Akcja Demokracja. Demonstrujemy, to jest jeden z fragmentów naszej dużej kampanii. Tak dużo osób jest zbulwersowanych tym, jak miasto nie radzi sobie z rozwiązywaniem konfliktu jest dziki. dziki człowiek. Myśliwy, myśliwy, myśliwy, myśliwy, myśliwy, myśliwy. Dzień dobry. Chciałam zapytać, dlaczego pani tu dzisiaj przyszło? Bo szkoda mi dzików. Dzięki były uprzejmie przekawać mi całą działkę. Pani nie. Ale boję się zadzwonić, bo nie chciałabym, żeby zostały zabite. Na pewno jest to problem dla mieszkańców, natomiast wszyscy jesteśmy po to, żeby wypracować sensowne metody jego rozwiązania. I to takie metody które nam pozwolą czuć się ludźmi przyzwoitymi. A na pewno to nie jest postawa przyzwoita, jeżeli zabijamy warchlaki i w dodatku pozwalamy na to, żeby taka postawa była obserwowana przez małoletnie dzieci. Kiedy dziki pojawiły się na Mokotowskim osiedlu, ktoś wezwał służby. Dziki najpierw uśpiono, a następnie podano im uśmiercający zastrzyk. Błażej Dałek z Lasów Miejskich tłumaczył mi wtedy, że nie ma innej możliwości. Do 2017 roku mogliśmy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 Raczej nie powinno być czegoś takiego. Trochę takie nie, nie za bardzo te przepisy. Uważam, że powinny być wyłapywane no i tam do swojego środowiska, że tak powiem wywożone. tak. Ja to rozumiem, jest to drastyczne, to co, to co jest robione, ale nie mamy, nie mamy innej możliwości. tak? Musimy się zastanowić czy chcemy, żeby w mieście było bezpieczne. Na pewno ulica Park, przedszkole nie jest miejscem dla dzików. Trzeba pamiętać, że to są dzikie zwierzęta tak? i to, że one są z reguły nieagresywne, to nie znaczy, że one nie bywają agresywnych. Jakie wrażenie na Pani zrobiło to, co działo się na Mokotowie? No, przerażające, ale z drugiej strony ja też się boję dzików. Ja mieszkam na Bemowie i też mi dziki chodzą. Jak wieczorem stąd wychodzę na spacer, to się rozglądam, czy są dziki gdzieś, czy nie, bo też się zdarzają, bo przychodzą z Puszczy Kampinoskiej. Ale boję się z kolei dzwonić, więc nie dzwoni. więc Dlatego tu jestem, żeby jednak e, bardziej humatry, humanitarnie po prostu te dziki traktować. Niech żyć! Ich żyć! Ich dzieci! Bój o dobrostan dzików trwa od dawna. Aktywiści chcą zmiany przepisów, żądają też wstrzymania decyzji o uśmiercaniu dzików i informowania mieszkańców, że zgłoszenie obecności dzika równa się jego uśmiercenie. Żądają też szukania alternatywnych rozwiązań. W sieci krążą już petycje i apele w obronie dzików. Tematem zajęła się Monika Gosławska. Urzędnicy twierdzą, że w 90% przypadków dziki są przeganiane na tereny zielone, ale to nie zawsze jest możliwe. Jest 18.16. W trójce teraz. Anna of the North. Sunday my heart hurts. Ministerstwo Kultury szykuje zmiany w naszych narodowych symbolach. Godle i fladze powoli krystalizują się konkretne, ale w międzyczasie pojawiła się też petycja o zmianę w hymnie. I o tym wszystkim 19 minut po 18. Karolina Gonet w Trójce. Spór dotyczy przede wszystkim wizerunku orła, ale też jego nazwy. Czy to jeszcze godło, czy już herb? Eksperci wskazują na błędy heraldyczne. Od asymetrii skrzydeł, po detale korony, które ich zdaniem ciągną się od blisko 100 lat. Problem w tym, że konstytucja opisuje symbole bardzo ogólnie, a od jej przyjęcia w 1997 roku nie uchwalono nowej ustawy. I to właśnie sprawia, że spór dotyczy nie tylko wyglądu, ale też tego, co w ogóle można dziś zmienić. Zespół znaków państwa jest szerszy niż to, co zapisała konstytucja. Ta obowiązująca obecnie. Profesor Zenon Piech, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I wszystkie zabiegi w tej chwili polegają na tym, żeby to, co jest tą materią praktyczną, ująć w pewną materię prawną dobrej ustawy, która będzie zgodna z konstytucją, a tutaj jest trudność. Problem sprawia nie tylko sam orzeł. Nowe przepisy mają też uporządkować kolor flagi, tak by zawsze miał jeden precyzyjnie określony odcień. Te warunki pomiarowe, przy których określono te współrzędne barwy, nie są adekwatne z dzisiejszymi standardami pomiarowymi barwy. Doktor inżynier Marta Gajadur, Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej. I jeżeli to zostanie ustandaryzowane, wtedy będzie mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia jakiegoś błędu czy niezgodności przy produkcji takiej flagi. Jeżeli chodzi o kolory, myślę, że jest tak długa tradycja, że nie ma sensu zmieniać. A jeżeli chodzi o nazwę godło czy herb, znaczy jedno i drugie dla mnie brzmienie jest bardzo fajne i przyjemne, także no to nie bardzo wiem dlaczego. A mianowicie, jeśli orzeł biały jest umieszczony na tarczy, wówczas mówimy to jest herb. Jeśli ten orzeł jest umieszczony poza tarczą, wówczas mówimy, że to jest godło. Dyskusja nie kończy się na herbie, kolorach i nazewnictwie. Wraca też pomysł zmian w hymnie, zarówno w kolejności zwrotek, jak i ich rozszerzeniu. Najwięcej emocji budzi tak tzw. zapomniana piąta zwrotka usunięta w 1927 roku. To ta zaczynająca się od słów o Niemcu i Moskalu. Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Dziś za sprawą obywatelskiej petycji wraca do debaty. Myślę, że niewielu mogłoby się poszczycić tym, że zna wszystkie. Faktycznie nie wiem, czy jest potrzebna tak do końca, jeśli tak właśnie patrząc, czy my dobrze znamy, tak? Te cztery. Gdzieś tam się uczymy, pewnie w szkołach podstawowych śpiewamy. Czemu nie? No myślę, że nie ma też takiego wymogu, żeby to jednak pamiętać, wszystko. Natomiast jeżeli to jest jakieś zapomniane i mogłoby się do czegoś przysłużyć, to czemu nie? Choć ministerstwo nie planuje dodania kolejnej zwrotki, rozważa zmianę tonacji hymnu na łatwiejszą do wykonania z F-dur na C-dur kultury prace w resorcie przyspieszają, projekt ustawy ma być gotowy w najbliższych miesiącach. Stawka jest jednak wysoka. Zmiany mogą kosztować nawet 150 milionów złotych. I rodzą pytanie, czy to potrzebne uporządkowanie symboli, czy kosztowny spór o szczegóły? Zdecydowanie powinno to być w porozumieniu z obywatelami. Ja uważam, że takie zmiany są bez sensu. Dobrze jest, jak jest. A państwo co na to? Dobra taka aktualizacja godła i flagi? Dwie dwójki, siedem trójek. Dawid podsiadł teraz już u nas. Trofea. Muza, muza sam, moim kumplem nieustanny stres, na odbite palmy przyszedł czas, mam sodowej wody pełny zlew, nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt, nie mogę zmieścić historii waszych żyć, gdy pojadę windą, będę śledził ślady z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 A Mariany dostają PowerA i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Ekspert. Wiosenna wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Realme 16 Pro 512 GB. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 Zł. Teraz za jedyne 1799 Z kodem rabatowym taniej o 200 Zł. Media Expert.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 Like...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 Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Iran odkopuje wyrzutnie rakietowe zbombardowane przez amerykańskie i izraelskie siły, wynika z analizy zdjęć satelitarnych. Jeśli te informacje się potwierdzą, będą wyraźnym sygnałem, że w czasie zawieszenia broni Teheran przygotowuje się do kolejnej fazy konfliktu. Prezydent Trump przekonywał wcześniej, że większość irańskich wyrzutni oraz systemów obrony powietrznej została zniszczona. Mimo to irańskiej armii udało się zestrzelić amerykańskie maszyny. Ustępujący premier Węgier Viktor Orban nie poleci na przyszłotygodniowy unijny szczyt na Cyprze. To oznacza, że najdłużej urzędujący przywódca z grona obecnych liderów 27 nie zostanie oficjalnie pożegnany. Na ostatnim, marcowym szczycie został ostro skrytykowany za blokowanie przepisów pozwalających na przekazanie Ukrainie pożyczki, mimo że kilka miesięcy wcześniej się na to zgodził. Brytyjska publiczna stacja BBC zwolni do 2000 osób, co stanowi prawie 10% jej wszystkich pracowników. Będzie to największa jednorazowa redukcja zatrudnienia od 15 lat, informują brytyjskie media. Zwolnienia są częścią planów ogłoszonych przez BBC w lutym, które mają na celu obniżenie kosztów o 10% w ciągu najbliższych trzech lat. A cięcia w BBC następują w momencie, gdy stacja prowadzi negocjacje z rządem dotyczące dalszego finansowania z abonamentu. Jutro w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu miejscami, głównie na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna ma wynieść od 10 stopni na północnym wschodzie przez około 16, na przeważającej części Polski do 20 stopni miejscami na południowym zachodzie. 28 minut do 19. W trójce Matylda i Łukasiewicz i piosenka Kochana córeczko. Złącz nogi. Kochana córeczko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 Smoki i wilki Tam apetyt mają na bezbronne Dziewczynki jak ty Złącz nogi, zakryj się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 Słącz nogi zakryj się, nie narzekaj, nie próbuj. Do godziny 19 zostały jeszcze 23 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To prawdziwy wulkan energii. Czasem jest mazurkiem, a czasem polonezem. Te pożyczone od bohaterów w reportażu określenia chyba najpełniej opisują panią Danutę Dworakowską, prawie stuletnią sanitariuszkę z powstania warszawskiego. Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia w dzisiejszym dokumencie próbuje powiedzieć, że zbyt często uczestników powstania traktujemy tylko jako kombatantów, że zapominamy o tym, że ludzie ci z wielkim powodzeniem w swoim popowstańczym życiu byli inżynierami, urzędnikami albo artystami. Pani Danuta wrażliwość na muzykę odziedziczyła z pewnością po swoim ojcu skrzypku Filharmonii Warszawskiej. Sama wygrała konkurs pianistyczny w Genewie, koncertowała na całym świecie, a potem po prostu uczyła gry na fortepianie. Czy reporterowi udało się stworzyć beztroski obraz rozkochanej w muzyce Danuty Dworakowskiej? No niestety, bo przecież wojna w człowieku nigdy się nie kończy. Posłuchajmy reportażu Antoniego Rokickiego. ECHO WOJNY. Uwielbiam mądrość powstańców warszawskich. Nasze rozmowy zwykle krążą wokół wojny. Czasami mam wrażenie, że za rzadko pytam ich o to, jak potoczyły się ich losy po 1945 roku. Tym razem będzie inaczej. Rozmowę z sanitariuszką Danutą Dworakowską, pseudonim Lena, rozpoczynam od słuchania muzyki. Dlaczego Pani nie lubi siebie słuchać? Dlatego, że to było okropne przeżycia. Ten fortekan robił mi takie niespodzianki, kopał, w ogóle jeszcze się zachowywała jak szczeniak. I miałam bardzo duże trudności, ale go okiełznałam, bo ja trzy dni tam jeździłam ćwiczyć na nim. Muzyka w Domu Państwa Dworakowskich była od zawsze. Tata Pani Danuty, Leopold Dworakowski, był skrzypkiem Filharmonii Warszawskiej. Tato się strasznie wzruszał muzyką, tak się wzruszał, że się zapłakiwał żywnymi łzami. Ta muzyka puczniego tak mu rozrywała serce, że się zapłakiwał i zalewał skrzypce łzami i nie mógł grać i zawsze prosił o zamianę z jakimś kolegą. Rodzice pani Danuty z okazji szóstych urodzin sprezentowali jej lekcje gry na fortepianie. I Powiedziałam, że ja chcę grać utwory, a nie potwory. Potem zrozumiałam, że właśnie te potwory bardzo dobrze służą temu, żeby można było zagrać utwory. Ale żwałam do tego, co było dużo za trudne, ale mnie imponowało. Ale to, to wszystkie dzieci robią to samo. W sierpniu 1944 roku Danuta Dworakowska miała 16 lat. Dużo było też takich chwil, kiedy się pani bała o swoje życie, o swoje zdrowie? Nie. Nie bałam się, bo byłam za młoda, żeby na to myśleć, że może mnie się coś stać. Decyzja, by pójść do powstania razem z koleżanką z podwórka była jej pierwszym życiowym buntem. Grzeczna, dobrze wychowana panieneczka. Ja powiedziałam, mamo, ja idę do powstania. Nie martwcie się o mnie, uważajcie na siebie. Cześć! Przezornie wyszłam, żeby nie widzieć, reakcji mamy. Nie pozwoliłam jej zareagować, bo jej mowę odjęło na to, co usłyszała, więc to tak było. No to było wszystko. Proszę Pana, to prawda jest. Ja mam 98 lat i te 63 dni w Powstaniu, one właściwie powiedziałabym ukształtowały moją osobowość w tamtych czasach 16 lat to było cierątko, a w tym dzisiaj jest inaczej. Ale mam rzeczywiście bardzo naiwną dziewczyną. Cud się stało, ale w 63 dni można było dojrzeć z dziecka, dojrzeć do człowieka, który ma naprawdę bardzo poważne przeżycia za sobą, a potem problemy ze sobą, żeby z tym wszystkim poradzić. Ojej, wpuszcza mnie Pan znowu w taki temat, że Głośne, głośne brawa dla naszych bohaterów. Muzeum Powstania Warszawskiego. A długie lata jeszcze miałam ten nawyk, chodząc ulicami, oglądałam się, czy nie ma gdzieś w pobliżu bramy, żeby w razie jak Buda podjedzie, żeby mogła się schować. Więc to w jakiś sposób naszą, naszą psychikę uszkodziło na trwałe. Tak samo jak nie zapomni się tego straszliwego gwizdu spadających bomb. W najgorszych snach, bo dzięki temu już ostatnio nie tak często, ale ja rzeczywiście zrywałam się z płaczem, z krzykiem i się wybierałam do piwnicy. Co ostatnio się Pani śniło? Kochany, mądry mąż, który mnie tak uściskał serdecznie i to było widać, że on jest ze mnie bardzo zadowolony. Wojciech! Muzykolog i muzyk, filozof, poeta, wszystko razem. Wspaniały człowiek, taki renesansowy typ w PRL-u. Ale nie wolno mu było krytykować mojego koncertu. Mieliśmy razem niektóre, a te prawdziwe koncerty Filharmonia, Estrada Wielka i tak dalej, no to, to siedział, ale on recenzji nie pisał. Rozmawiam z bohaterką reportażu w szczególnym momencie jej życia. Czuję, że to czas podsumowań. Wkrótce ukaże się autobiografia pianistki. Książkę wyda kampania bohateron. To będzie niesamowita publikacja. Nie chciałabym za dużo zdradzać, ale język, forma, treść tej książki jest niezwykle zaskakująca. Rękopis. Opowiada Agnieszka Łesiuk-Krajewska, założycielka bohateronu. Barwny ptak jest wulkanem energii takim mazurkiem, czasem polonezem, podróżowała po całym świecie. Koncertowała. Była wykładowczynią, nauczycielką muzyki. Spod jej skrzydeł wyrośli kolejni pianiści. Pani Danuta Dworakowska, Lena, Dziś mogę powiedzieć z dumą, moja przyjaciółka. Na regale tuż obok telewizora stoją fotografie dzieci pani Danuty. Ewy i Juliusza. Tam jest ta moja pareczka. Oboje uczyli się gry na fortepianie. Ewa, ale Ewa wygląda artystycznie, nie? Tam te włosy, ładna. A Julek intelektualista. No cóż, straszna rzecz, no bo już trzeci rok jak syna nie mam. To był mój wielki przyjaciel. Myśmy nadawali na tych samych falach to samo poczucie humoru, te same zainteresowania, zdolności. Nie odżałuję, zresztą się taki stratywny, ma o czym w ogóle mówić. Poznaje córkę Leny. Pani Ewa mieszka piętro niżej. Codziennie odwiedza mamę, gotuje jej obiady. Dziś przyniosła naleśniki. Widać było jak mamie jest trudno. Ile godzin ona musiała grać, żeby zagrać jeden recital. Ile dni? Kosztem życia też prywatnego. Nie było go prawie. No nie, bo przecież grała, a, a usiadła z nami do lekcji, czy, czy poszła na wywiadówkę, czy, czy... No nie, bo nie, nie miała czasu. No. Coś za coś. Rozmowy o powstaniu były częste, czy nie? W ogóle nie było o tym mowy. O tym, że mama była w powstaniu, owszem, wiedziało się. Jako dzieci w ogóle nie, nie słyszeliśmy tego tematu w domu, no, w zasadzie o tym, że mama tak heroicznie brała udział w powstaniu, to ja się dowiedziałam dopiero z mamy teraz książki. To są rozmowy dorosłych, a dzieci w tym nie brały udziału. Proszę pana, są w naszej pamięci takie skazy, takie rysy głębokie, że lepiej tej materii nie ruszać, bo boli, po co? A lepiej, że to przyszło i niech tak będzie. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne, bo można spowodować, ciągnąć za nitkę, a wyciągnie się naprawdę, nie wiem, krokodyla. Teraz już czas na pra, pra dla mnie. Aż się Pani oczy śmieją. Aż by Pan wiedział. To trzyma przy życiu. Z jednej strony się myśli, o rany, jaka ja jestem stara. Ale skłamałabym, gdybym powiedziała, że się czuję stara. Absolutnie. Jestem mi pstro w głowie jest zupełnie. Pani Danuta, a jak Pani sobie radzi, radzi z tą tęsknotą za tymi, których już nie ma? Bardzo ciekawe pytanie. Ja sobie nie radzę. To istnieje i tego się nie wyrzuci, to tkwi w nas. Ja bardzo często zdarza się coś, że jeżeli ja film jakiś coś zobaczę, odwracam się i, do, i mówię tak do, do mojego, albo do Julka. Lena ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi. Zagrała w piątym finale konkursu Chopinowskiego. Przez wiele lat była pedagogiem, ale nie zrezygnowała z własnych występów. Koncertowała od Szwajcarii po Mongolię. Przełomowy był dla niej rok 1981. Stan wojenny zastawił ją z mężem w Paryżu w czasie trasy koncertowej. Stamtąd pojechali do Niemiec, gdzie mieszkali ponad 30 lat. W przechodniach pani Danuta widziała hitlerowskich żołnierzy. Jak się pani czuła w Niemczech? Nie czułam się. Jak pierwszy raz pojechałam, to zobaczyłam jakiegoś na ulicy starszego pana, prościutkiego takiego. Wiesz ja sobie co, ty do mnie nie trafiłeś? Pani tak powiedziała? Ja sobie powiedziałam. Ty do mnie nie teraz wiesz? Tematy wojennych unikaliśmy jak ognia. Nie, nie rozmawiały się na te tematy, nawet z ludźmi, którymi byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni przez muzykę. I to jest ta spuścizna, wrodzone lęki. To są rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Dlaczego mnie o sobie urodzonej po wojnie śniła się wojna, że mnie zabijają, że ja się chowam za jakiś murek? Dlaczego? Czyli to są lęki wrodzone. To są rzeczy, które ja uzyskałam z krwią mojej mamy. Moja klasa jechała do Oświęcimia. No, ja wsadziłam nogę w sprychy i nie pojechałam, bo złamałam palec od nogi. Bo ja nie chciałam jechać do Auschwitz. Bardzo duże lęki w tej chwili. Te napięcia nie są dla nas dobre. Znowu wróciły nocne strachy, znowu wróciło... Branie środków, które by dawały spokój, bo my się boimy. A dlaczego to wraca teraz? No bo sytuacja jest niewesoła. Poza tym jest za dużo tych złych przekazów w telewizji i to jest bardzo, bardzo wpływające na, na ludzi wrażliwych, bo jak ktoś ma to w nosie, to się tym nie przejmuje. A ja się przejmuję, bo my mamy, ja mam dwoje dzieci i mam czwórkę wnucząc. Mam dla kogo żyć i o kogo się martwić. Chciałem zrobić reportaż, w którym niewiele będzie o historii, o powstaniu, więcej o sztuce, ale jednak ta wojna cały czas gdzieś tutaj puka. No przecież ona strasznie zaważyła na losie takich wspaniałych ludzi, a ilu, a ilu zginęło takich wspaniałych młodych ludzi. Wyjście z tego powstania śmierdząca, brudna, to jest taka czysta kobieta. Teraz pomyśl, że ona wchodziła w kanał, gdzie płynęły fekalia i niosła rannego na plecach. Czury, brudy, jeszcze wrzucali granaty Niemcy do, do tych studzienek To jest, jak człowiek o tym koszmarze pomyśli, to ja jestem przekonana, że to jest cud, że mama ma taką głowę i takie myślenie pozytywne. Co Kocham cię, mamusiu. Ja też. <grych> Echo wojny to był reportaż Antoniego Rokickiego ze studia reportażu Polskiego Radia. Takie produkcje usłyszą Państwo w audycjach popołudniowych około godziny 18:40 w każdy wtorek, środę i czwartek, czyli kolejny reportaż w programie trzecim w audycji popołudniowej już jutro. Oczywiście reportaże także w nieco dłuższej formie w klubie trójki, audiodokumencie w każdy poniedziałek o 21.00. A jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak. Realizuje ją Michał Deniluk. Przy telefonach czuwał Jacek Frencel. Jak zawsze, przypomnę Państwu dwie dwójki, siedem trójek. To jest telefon, pod którym mogą się Państwo do nas zadzwonić. To może jeszcze na sam koniec przypomnę o jednej rzeczy, która może Państwa nie ominąć, jeśli Państwo wykręcą dwie dwójki i siedem trójek. A to jest wyjątkowe spotkanie z Małgorzatą Szeinert. Porozmawia z nią Michał Nogaś o jej życiu prywatnym i zawodowym. O życiu prywatnym i zawodowym osoby, która wychowała całe pokolenie polskich reporterek i reporterów. Spotkanie w poniedziałek, 20 kwietnia 19 w studiu im. Agnieszki Osieckiej. A jeśli chodzi o audycję popołudniową, to ten sam film, Sunbird, kończą nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrego wieczoru Państwu życzę.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 Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.